Rozdział 22. W traumie zjednoczone? Agata była półprzytomna. Poprzedni wieczór płynnie przeszedł w noc, a one gadały, aż zaczęło świtać. Dwie butelki wina i pizza nie wpłynęły korzystnie na jej poranne samopoczucie. W teorii powinna czekać na telefon ze szpitala, ale nerwowa energia nie pozwoliła jej siedzieć na to tyłku i ryzykować, że Agnieszka wyjdzie na własne żądanie albo zniknie bez śladu. Przed dziewiątą była już w szpitalu i nerwowo kręciła się przed dyżurką. Miała nadzieję dowiedzieć się czegoś o pacjentce, ale trafiła na chłodną i profesjonalną pielęgniarkę, której jedno spojrzenie wystarczyło,by by Agata nawet nie próbowała wdzięczyć się czy czarować. Musiała czekać. Kupiła w automacie jedną z najgorszych kaw w życiu i snuła się po korytarzu. Na szczęście nie czekała długo. W pół do dziesiątej w drzwiach pojawiła się Agnieszka. Wyglądała na zagubioną. Pewnie rozważała, jak dostanie się do auta, które zostało w zapadłem. Kiedy rozpoznała Agatę, przystanęła, jakby spodziewała się najgorszego. Cześć! Pamiętasz mnie? Zapytała Agata. Kobieta skinęła bez słowa. Pomyślałam, że może przydać ci się podwózka. A co? Chcesz mnie wywieźć do lasu i tam się mnie pozbyć, jak Aleksandra? Stanęła z uniesionym podbródkiem, ale jej głos drżał. Agata nie dała się nabrać na tę pozę. Zaraz tam do lasu. Myślałam raczej o śniadaniu i herbacie. Odparła spokojnie. Agnieszka przymknęła oczy, jakby musiała się zastanowić nad odpowiedzią. Miejsce publiczne, mnóstwo świadków, bajecznie dobre krosanty z malinami. Dodała gracja dla zachęty. Chyba, że masz inne plany. Kobieta westchnęła i podeszła do Agaty. Ale ty stawiasz. Portfel i telefon zostały w samochodzie. Oświadczyła. Mogę postawić. Zgodziła się Agata. Podczas drogi do Wincenta Agnieszka nie odezwała się ani słowem. Agata postanowiła nie naciskać, przynajmniej na razie. Mimo wczesnej pory kawiarnia była okupowana przez gości pobliskiego domu wakacyjnego. Agata znalazła mały stolik w rogu, rzuciła na niego kurtkę i podeszła do Agnieszki, która przyglądała się witrynie z ciastami. Możemy zacząć od śniadania póki jest, powiedziała. Dziewczyna kiwnęła głową. Tak będzie lepiej. Glukoza i te sprawy. Wymamrotała. Agata zapłaciła za dwa śniadania i skierowała się do szwedzkiego stołu. Nałożyła sobie niewielką porcję jajek i świeżych warzyw, a potem usiadła przy stoliku i czekała. Agnieszka dołączyła chwilę później, niosąc talerz, na którym piętrzyło się jedzenie. Umieram z głodu. Kolację wydali, zanim mnie przyjęli, więc poszłam spać z pustym żołądkiem, a śniadanie było o szóstej i no, bardzo szpitalne. Wyznała Agnieszka, jakby obawiała się, że Agata będzie ją oceniać. Poczekaj, aż kawa dobudzi mój żołądek. Zwykle jem trochę później. Przed dziesiątą jeszcze śpię. Przyznała Agata z uśmiechem. Agnieszka spojrzała na nią zaskoczona. Agata wzruszyła ramionami. – Zarywam noce pisząc. – Sowa? – Od co? – wyjaśniła. Przez kilka minut jadły w ciszy. Agata była dobra w milczeniu. Miała mnóstwo pytań, ale i pewność, że Agnieszka ma ich równie wiele. Dla dynamiki tego spotkania lepiej było, by to ona zaczęła. I faktycznie. Dziewczyna nie wytrzymała długo. – Mówiłaś wczoraj prawdę? – – Nie było cię w ustce, gdy zginął? – zapytała. Agata skinęła głową. – Skoczyłam na kilka dni do Warszawy. – Mam na to kwity i nagrania z monitoringu. – odparła rzeczowo. – Nie zabiłaś go? – to nie było pytanie, ale w głosie Agnieszki wciąż brakowało pewności. – Nie zabiłam. Nie twierdzę, że nigdy o tym nie myślałam, ale nie miałam z jego śmiercią nic wspólnego. – Wiedziałaś, że wybierał się do ustki? – zapytała łagodnie. Agnieszka zawahała się, jakby niepewna, ile może powiedzieć. – Posłuchaj – zaczęła Agata spokojnym tonem. – Ta rozmowa to nie zdrada Aleksandra, ani oznaka nielojalności. On nie żyje. Mnie podejrzewają, mimo alibi. Chce się dowiedzieć, jak i dlaczego doszło do tej śmierci z czysto egoistycznych powodów. Nie zamierzam zdobywać doświadczeń więziennych, nawet gdyby mogło mi się to przydać do kolejnej książki. Cenię sobie spokój, więc jeśli muszę rozwiązać tę zagadkę, by go odzyskać, zrobię to. Agnieszka przytaknęła niemal niezauważalnie, wpatrując się w talerz. Jej palce nerwowo darły serwetkę na dobre strzępy. Kiedy ostatni raz go widziałaś? Zapytała Agata. Ponad tydzień temu, bliżej dwóch, odpowiedziała tamta cicho. Pokłóciliście się? Nie, on po prostu... Westchnęła. Ciche dni, podsunęła Agata. Coś w tym rodzaju. Myślałam, że to przez dziecko, ale teraz nie jestem pewna. Coś go niepokoiło? Był zdenerwowany, wybuchowy albo, przeciwnie, chłodny i wycofany? Agnieszka spojrzała na Agatę zaskoczona. Spędziłam z nim zbyt wiele lat, żeby nie wiedzieć, jak działał w stresie, wyjaśniła Gracja. Odsunął się. Prawie go nie widywałam. Przestał dzwonić, nie odbierał telefonów, przyznała Agnieszka. Co zwykle oznaczało, że jest pod presją. Wiesz, co mogło go tak stresować? Agnieszka odsunęła od siebie strzępy serwetki i schowała dłonie pod stół. Myślę, że chodziło o coś związanego z pracą. Był wściekły z powodu przymusowego urlopu, nie planował go. Słyszałam urywki jego rozmów. Mówił, że ktoś węszy wokół niego, że jest smród. Był zdenerwowany. Prawie krzyczał. Chciał, żeby ktoś... Uciszył sprawę i powstrzymał tego, kto zaczął mówić. Powiedział nawet, lawina ruszyła, ale nie pójdę na dno sam. Musisz to, kurwa, pogrzebać. Pytał, kto prowadzi śledztwo i z kim rozmawiali. Kilka dni później już był na urlopie. Agata zestawiała informacje z tym, co wcześniej usłyszała od Łucji. Powoli zaczynało jej się to układać w całość. Teraz ja mam pytanie odezwała się Agnieszka. Pytaj. Wasz rozwód. Czemu to tak długo trwało? Bo Aleksander robił wszystko, żeby go przeciągać. Wykorzystywał każdy kruczek prawny. Powiedział, że chcesz zabrać mu mieszkanie i żądasz alimentów. Agata prychnęła. Dziś po południu przyjedzie moja prawniczka. Przywiezie pełną dokumentację. Udostępnię ci ją. Przekonasz się, że nigdy nie chodziło o pieniądze. Mieliśmy intercyzę. Nie byłam współwłaścicielką mieszkania, a alimentów nie potrzebuję. Zarabiam bardzo dobrze, pewnie lepiej niż on. Agnieszka milczała, przyswajając informacje. Aleksander miał dar przedstawiania sytuacji w taki sposób, by pokazać się z jak najlepszej strony. Potrafił manipulować ludźmi, faktami, uczuciami. Ten dysonans, który teraz czujesz Jest normalny i trochę potrwa Zanim poukładasz sobie w głowie Co było prawdą, a co nie To proces, Agnieszko I nie ma w tym twojej winy Powiedziała łagodnie Agata Myślisz, że mnie kochał? Zapytała tamta niespodziewanie O ile wiedział, co to miłość To niewykluczone Ale jedno wiem na pewno Mnie nie kochał już od dawna jeśli w ogóle kiedykolwiek, nie z powodu zawodu miłosnego przeciągał rozwód, domagał się mediacji, potem nalegał na orzekanie o winie. Niezłamane serce ściągnęło go do ustki. Może duma, może zemsta, ale na pewno nie miłość. Agnieszka w pierwszym odruchu chciała zaprzeczyć, powiedzieć, że Aleksander nie był taki, że znała i nie pokochałaby go, gdyby był takim zimnym potworem. Ale milczała. W nocy nie mogła spać. Myśli tłoczyły się w jej głowie jak wściekłe osy. Jakby śmierć Aleksandra nagle ułożyła ich związek na stole sekcyjnym, a ona po raz pierwszy oglądała szczegóły w ostrym świetle lampy. Dysonans. Tak nazwała to Agata. Był całkiem dobrym określeniem tego, co czuła. Rozbieżności kłuły jej umysł, ale może właśnie w tym chaosie znajdowała ucieczkę przed jeszcze trudniejszymi myślami o tym, że została sama z dzieckiem, które nigdy nie pozna ojca. Że nie ma pieniędzy na utrzymanie mieszkania w Warszawie i że ma przejebane po całości. Agata przerwała ciszę. Co zamierzasz? zapytała, jakby czytała jej w myślach. Jeszcze nie wiem, przyznała Agnieszka. Mogę cię odwieźć do auta i wrócisz do Warszawy. Albo możesz się zatrzymać w pensjonacie, gdzie zarezerwowałam ci pokój. Dlaczego miałabyś to robić? Zapytała cicho. Bo podejrzewam, że przyda ci się towarzystwo. Jeśli Aleksander niczego nie zmienił w swoim modus operandi, to nie masz w Warszawie zbyt wielu znajomych. Może kiedyś miałaś. Ale przez ten czas, gdy byliście razem, wszystkie więzy osłabły albo uległy zerwaniu. Agnieszka patrzyła na nią bez słowa, jakby próbowała ocenić jej intencje. Podejrzewam też, że chcesz wiedzieć, co się właściwie wydarzyło. I odpocząć, dodała Agata. Nawet jeśli. Co ty z tego masz? Zapytała Agnieszka podejrzliwie. Agata westchnęła, Kupiła łyk kawy i spojrzała na nią poważnie. Może będę musiała z tobą jeszcze porozmawiać w trakcie śledztwa. Na pewno skontaktuje się z tobą sierżant Straszewicz. Może coś sobie przypomnisz? Znałam Aleksandra całkiem nieźle, ale ty byłaś z nim blisko przez ostatnie, ile? Trzy lata? Agnieszka przytaknęła powoli, choć miała wrażenie, że to jeszcze nie wszystko. Możliwe też, że wiem, jak to jest, gdy życie wyrywa ci dywan spod nóg. I możliwe, że jestem wściekła na Aleksandra, że urządził cię jeszcze paskudniej niż mnie. Może przypominasz mi mnie samą sprzed lat. A może to tylko niesprawiedliwość losu, która nie daje mi spokoju. Jeśli mogę coś z tym zrobić, to dlaczego miałabym sobie tego odmówić? Agnieszka głośno wypuściła powietrze. Przez ostatnie lata miała w głowie obraz Agaty zbudowany z opowieści Aleksandra. Teraz ten obraz zupełnie się rozsypywał. Jednocześnie czuła, że ta dziwna pisarka mówi prawdę. Tylko czy mogła ufać własnej intuicji, skoro przez trzy lata ignorowała wszystko, co nie pasowało do jej wyobrażeń? – Idę po rogalika. wziąć też dla ciebie? – zapytała Agata. – Poproszę. Agata wstała i podeszła do lady. Agnieszka patrzyła na swój pusty talerz. Nie pamiętała, czy jedzenie w ogóle jej smakowało. Prawie niezauważenie rozerwała na strzępy kolejną serwetkę. Zawstydzona. zmieła papier w kulkę i wsunęła ją do kieszeni swetra. Z jej życiowych planów też zostały same strzępy. Jeśli pojedzie do Warszawy, będzie musiała się zmierzyć z problemami, które mogła odwlekać najwyżej o miesiąc. Kiedy Agata wróciła do stolika, Agnieszka powiedziała cicho, ale z determinacją. Muszę wiedzieć, dlaczego nie żyje I kto mu to zrobił? Masz do tego prawo. Nie wzięłam za sobą żadnych rzeczy. To najmniejszy z naszych problemów. Rozwiążemy go w Trymiga. Innymi też się zajmiemy.